Kalendarz adwentowy Inside Baseball. Dzień siódmy. W Niemczech e, pielęgniarz mordował swoich pacjentów, żeby zmniejszyć ilość pracy, którą miał na głowie. Co ciekawe... Ja to miał radę kredytu. <laughs> tak, rozlicza się za czas, nie za pacjentów. E, został to nie skazany... Jest, to nie jest... Tak, tak na pewno, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Niemcy mordowali ludzi, żeby było mniej roboty. Ale samo mordowanie to dużo roboty chyba. Został skazany za 10 pacjent za 10 morderstwo 10 pacjentów i próbę morderstwa 27 innych. Czyli jest grubo. Ciekawe. To w ogóle stało się w grudniu 2023. Wtedy to nawet nie był covid. Wtedy to w szpitale to wtedy się w ogóle uwalniały. Raczej były, raczej pustkami w porównaniu do tego co było przed covidem. Chybaż on miał takie PTSD po covidzie. Mówi, jak tylko przechodziło trochę więcej pacjentów, to on mówił nigdy więcej i zaczynał ich zabijać. <laughs> Widzisz, jak, czytam, jak czytam ten artykuł, to trochę nie jestem do końca pewien i artykuł nie jest do końca konkretny na ten temat, czy on ch chciał ich zabić, czy on zabił ich przypadkiem, bo on wstrzykiwał im leki przeciwbólowe Mówile. i odurzające. Bo, a może po prostu chciał, żeby się nie skarżyli, wiesz, chciał stwierdził, nie będę Uświeci. się nie zajmował całą noc, niech sobie tutaj poleżą spokojnie i wstrzykiwał im coś i miał spokój. A jeśli umierali, no to wiesz, no, no trudno, no zdarza się. Ale nie zapytali go? Kogo? Hmm. A um, No nie ma tutaj wypo jego wypowiedzi. Są jest wypowiedź sądu. No mówią, mówią, napowiedzieli particular severity of guilt, czyli jest jakaś wina. No nie, no jest wina, wiesz, to że, to, że bez potrzeby wstrzykiwał im te leki, prawdopodobnie jest wystarczająco straszne. Nie, bardziej chodzi o to, że jest to jakiś rodzaj zabawy. Przypomina mi się taki film fajny, nazywał się... O, o lekarzu? Tak, zaraz znajdę. O babeczce. Czy jest stary czy nowy? Mm. Savior Complex się chyba nazywa. Mm. Tak, Savior Complex. Jest to o babeszce. Babka się nazywała Renee Buck. I to była taka. Mm, taka ziomalinka, która pojechała do Ugandy, gdzie otwierała szpital dla dzieci. Ale w pewnym momencie no, była też królem Instagramu. I tak, tak i do misji swojej, bo robiła bar, chciała robić, bo coraz więcej takie odjechane jak i przedstawienia, inscenizacje. Czasami brała to nienakarmione dziecko i wiesz, powiedzmy, yy, była bardzo dobra we wzbudzaniu współczucia i to sprawiało, że ludzie płacili pieniądze na jej organizację, która faktycznie w tej Ugandzie robiła kawę dobrej roboty, umówmy się. Ale przez to, że ta Uganda jest po prostu no tak, no przyjeżdża babeczka i po prostu ma zasoby, a zasobami są inne baby z Ameryki, nie, nie tylko baby, ale mam na myśli Główny, jakby notion, nie? Że no że pracuje to na jakimś atakowaniu po prostu emocji, mm. współczucia. No i, no i ten funnel pieniędzy, który jest od ludzi z Facebooka, którzy oglądają te rzeczy i wysyłają pieniądze do jakiejś babki, która ostatecznie ma tam 20 parę lat i jest w Ugandzie i robi misję ratowania świata. No to tam był taki motyw, że ona e, w pewnym momencie chciała zrobić chyba operację przetoczenia krwi, e, czy coś takiego. Więc zamówiła, wszystko, kupiła z tych pieniędzy, e, z tych pieniędzy, e, które dostawała, kupowała na przykład medyczny kwipunek. No i nie wiem, robiła nawet operację właśnie transfuzy krwi, żeby pokazać, jak to tutaj pracują w tej Ugandzie. I dokument jest bardzo fajny, bo pokazuje po prostu, jak ten sama Uganda jest nieregulowana, że kiedy to się wydarzyło, to Uganda mówiła też, nie, nie, lepiej, lepiej... Nie róbmy tego, nie, nie, nie róbmy nic na jej temat, bo pieniądze z Ameryki przestaną płynąć do nas, <grym> <grym> więc ym, bardzo ciekawy dokument obrazujący w ogóle jak głęboki jest taki problem tego ym... Tego uzależnienia od do pieniędzy ostatecznie, które płyną w, jak, w jakąś stronę. A mówię o tym dlatego właśnie, że ona robiła tę operację transfuzji krwi na pozyskanym kwipunku. Tak po prostu trochę eksperymentując na ludziach, nie? <grych> Ale ona nie była lekarzem? Nie była lekarzem, była miała 20 parę lat. No może była. Rzuciła bardzo wodia chyba. <grych> Nie, ona nie miała doświadczenia medycznego w ogóle. Ona pojechała, po prostu kupiła jakiś fifunek i stwierdziłem, że zacznie robić. Więc <grym> zastanawiam się, no zakładam, że jeżeli z Niemiec, a to są Niemcy, więc zakładam, że jeżeli faktycznie robił... To był pielęgniarz, Kul... mówi, to nie lekarz. No tak, to dużo rzeczy nie wiesz jakby w tym konkretnym newsie. Nie wiesz, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna akurat. To jest mężczyzna chyba, bo tak jest. To może być też jakiś motyw, bo to są też elderly pay, patients, mm -hmm. czyli... No tak, zakładam, że dlatego pomierali tak łatwo, nie? I też może dlatego nie było to wykryte od razu, ponieważ... Aaa, ok, czyli on, czyli on ich usypiał tą morfiną, żeby na przykład nie zmieniał im nocników, tak? Albo nie, żeby oni się nie budzili i nie chrzczyli do niego. Tego nie wiem właśnie, bo o tego w to nie wchodzi artykuł za bardzo. I Ale... mówi, to is workload during shifts overnight. Mm -hmm. Tak. Kurde, gdybym mógł tak po prostu usypiać ludzi i pójść spać też. Dziesięć <gryś> dawek ludziom, jedenasta sobie. Wiesz. Tak wiesz. W, w jak czytałeś Grę o Tron albo oglądałeś, to tam było coś takiego jak Milk of the Poppy, co podawano dzieciom, żeby lepiej spały w nocy. <gryś> Makówka, no? <gryś> Makówka. A to też nie w Polsce, no? W Polsce też był taki motyw. Było co było. Został skazany i teraz są, jest jeszcze ekskumacja zwłok niektórych osób, żeby sprawdzić czy jest możliwe, że miał więcej ofiar, bo wtedy będzie ponowny, będzie ponowny proces. Co wydaje się trochę nie fair, to jest takie trochę... E, wiesz... Było, minęło, już mnie skazaliście, wystarczy. Nara, no. rzeczywiście okazja. Szukam takiego powiedzonka dziecięcego, którego mógłbym, mógłbym użyć, typu skuć baba na dziada, tylko takie bardziej... Um... Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Dokładnie. Ludzie nie żyją, zostawcie <grystanie> <dziękuję>, spokoju. Dziękuję. <grystanie>